Patrzy cały świat, my tańczymy w kółku, ty i ja i Świeższe, nie przeszkadzają mi, polana pusta wyczyścił wiat, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, start.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 Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną. Każdy czwartek o godzinie 22. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Post Office. Hej. Jak Hej. się dzisiaj macie? No właśnie, możecie nam odpowiedzieć jak się dzisiaj nasłuchujemy, macie. Nasłuchujemy, nasłuchujemy. Tak, to my, my słuchamy i my oceniamy. Mhm, A... my tutaj z takich właśnie. Tak, dzisiaj robimy prawdziwe post piosenki. Tak, ponieważ dzisiaj jest odcinek z coverami i dzisiaj będą same covery, takie fajne. Tak, trochę... bo my jesteśmy ogólnie największymi fanami coverbandów ogólnie, to są nasze ulubione zespoły, tak szczerze. No, ja nawet kiedyś byłem w coverbandzie. Ja kiedyś też założyłam coverband, ale nie zrobił żadnego coveru. Ja kiedyś miałem coverband z zespołu Tonfa na przykład o, a ja miałam kiedyś cover band zespołu ziomcy. O, no to widzisz, nie to to... Ta... Bo materiał nie nadawały się do skoverowania. A, kurde, myślałam, że już może się dogadamy, na przykład jakoś takie... Ej, a Tomfa czy ziomcy? No, kurde, Tomfa ziomcy wiertło, wiesz jak jest. No wiem. E, no i tak jak mówiliśmy, dzisiaj przychodzimy do was z serią coverów najróżniejszych. I ja wymyśliłam ten motyw przewodni... Tylko przez to, że nazwam bardzo, bardzo fajny cover i myślę, że od niego sobie zaczniemy. A co to jest? za On. E, jest to cover Light My Fire, e, Poison Girl. To jest. Okej. Okay. To jest mega świetna muzyczka i myślę, że moglibyśmy sobie jej teraz przesłuchać. E, to jest e, z, nie wiem, sprzed dwóch lat? Sto lat. Tak. Plus minus 100 lat minęło od skowerowania tej piosenki. No to jest ciekawe, bo ja tego nie znam. O... E, no, więc jeśli wy, moi drodzy słuchacze, tak jak Tytus, nie znacie tej, tego coveru, to teraz go poznacie. Zapraszamy. Na klimatyczne. muszę przyznać, bardzo mi się podobało. Cieszę się. Oczywiście jest to cover piosenki The Doors z 1967 roku, bodajże. E, Light my fire. I nie wiem, ja w ogóle bardzo dużo słuchałam The Doors w liceum i chodziłam wtedy w dzwonach. W sensie nadal chodzę w dzwonach, ale już rzadko mi się zdarza słuchać The Doors. Jak już to z takiej nostalgii. Myślę, że widać? Że widać, że już nie słucham The Doors? A, bo że słuchałaś. Widać, słuchać i czuć. Myślę, że tak. W sensie sporo osób mi mówiło, że wyglądam jakbym słuchała takiej muzyki i często tam padało gdzieś tam The Doors. Znaczy, to nie było głównie... W sensie dużo słuchałam The Doors, ale to nie była jakaś... tak. Nigdy to nie był mój jakiś taki top pick, ale mimo wszystko. Nie, ja uważam, że to jest komplement. W sensie A... szczególnie na czas licealne. No, Natomiast... no ja myślę, że tak. To nie wiem. To, yy... No bo to jest taki w sumie znany zespół, ale jakby mało kto jest takim prawdziwym fanem, w sensie, żeby się tak zagłębić. No to prawda. Ale no, tak powinno pozostać. Są takie niektóre Może, zespoły. no. Trzeba gatekipować. A też w ogóle zespół z polskim akcentem, bo tam był Polak w składzie. Manzarek. E, no. no. A, tak. No. No to, to pogadane, nie? No to teraz puścimy sobie cover z podobnego okresu chyba. No tak, to były jakieś w sensie, wczesna lata 70. No, że oryginał pochodzi stamtąd. Tak, tak, sensie. oryginał, oryginał jakoś takie właśnie wczesna lata 70, 70, 71 coś takiego. I mowa o Wild Horses The Rolling Stones. No, ale tego coveru też nie znam, więc zobaczymy. Nie znasz coveru The Sundays? W ogóle to jest świetny zespół taki. Wow Znasz? Nie. Nie znasz? No nie. Wow, to mega świetny dzień dzisiaj, bo odkrywacie dużo nowości wraz z tytułem, mam mhm. nadzieję. No więc, drodzy Państwo, drodzy Panie, proszę Panów, Panowie, proszę Panie, tak ja Was proszę do odsłuchania The Sundays White Horses. I to było The Sundays Wild Horses, oczywiście e, cover, no bo dzisiaj coverowo, post-officeowo. I dla osób, które nie znają The Sundays, to tak jak Tytus, to ja bardzo polecam e, ich w sumie dwa albumy, oba Blind i Reading, Writing and Arithmetic, jakoś tak. E, I w ogóle bardzo, bardzo fajny zespół, to jest trochę tak jak... E, właśnie w, też dużo ich słuchałam w liceum. Poczekaj, spróbuję jest... ja zgadnąć, może jak to jest, że to jest taki zespół, który jest z takiej ery jak yy, jak Cigarettes After Sex. Czy to nie? La... nie. <śmiech> to jest są lata 80-90. Aha, serio? No, w sensie um późno 80 i później 97. Okej, okay, no to ciekawe. To może nie uważnie słuchałem, ale albo może mają takie ponadczasowe brzmienie po prostu jakieś. No tak troszkę, y, w, ja w ogóle nie wiem. Bardzo polecam dla ludzi, ja chciałam powiedzieć, którzy słuchają dużo Mazistar. Moim zdaniem to jest trochę trochę ten sam vibe, ale też zupełnie inny, ale też trochę ten sam. No. Czyli to jest taki proto dream pop. No kurczę, moim takiego. zdaniem troszkę trochę tak. W sensie no to jest jakby brokowy zespół w teorii, ale Mhm. Czy serio No, no ale jeśli Wam się podobało, bo mi się bardzo podobało, ja bardzo lubię ten cover, jest taki spokojny. Taki, nie wiem, kojący. No w ogóle chyba dzisiaj takie w dużej mierze będą. A to w sumie prawda. I dzisiaj powoli zanurzamy się w stan rozpadu ważkości. I rozpaczy. No. Jesteśmy teraz bardziej smutni z piosenki na piosenkę. Tak. Dzisiaj taka domena nasza. Mhm. Ale na razie przychodzimy z trochę pozytywniejszym akcentem. Chociaż strasznie to jest takie, wiesz, też coming of age. Tak, to To jest, to jest smutna piosenka dla mnie jednak. Nie. No, nie. no bo, bo mowa o Time to Pretend, MGMT, ale w wykonaniu Black Country New Road. Tak, a co możemy powiedzieć o Black Country New Road, czego jeszcze nie powiedzieliśmy? Mm. No nie wiem, że wystąpią na Ofie. No to... A, to, to no. E, tak, kolejne, akurat powiedzieliśmy tak, chyba 10 razy już. Tak, dokładnie, kolejny raz, ale troszkę sprowokowałam to specjalnie. No, no to to jest... No, w ogóle te covery Black Country New on bo oni ich kilka zagrali. One były wydane na winylach limitowanych. No tak, bo mi się wydaje, że tam było co? Mama mi. Boże. Mama Mia? Tak, mama Mia, Dancing Queen, w ogóle Aby bardzo dużo było. Billie Eilish jakaś tam była też... Tak. No i one są wszystkie takie takiej mega jakości nagrane, więc może do tego to było limitowane, bo się wstydzili. A może właśnie to było dla takich e, fanów e, estetyki DIY. Abo diehard fans. Diehard fans, no może. E, ja ostatnio się spotkałam z taką opinią, że mój znajomy, który tak bardzo lubi Black Country New Road, powiedział mi, że nie, no od momentu jak jest babka, to już do, do wyrzucenia. Do wyrzucenia. Ale do kto? A czy nie chcesz powiedzieć tak? E, nie... Nie powiem, zachowam y, szczegóły mojego prywatnego życia dla mnie hmm. dzisiaj. No no dobra, a wiem kto chyba. No powiedzmy, że wiem. M Weźmy, możemy się że, tak umówić. Wiesz, możemy się tak umówić i możemy tak no. nie poruszać już nigdy hmm. więcej. na. Antenie. Dobra, no to, y, no to my żegnamy ten temat w takim razie. Tak i żegnamy was z piosenką. Black mm -hmm. Country New Road, Time to Pretend Cover. Właśnie. Black Country, New Road. BCNR, MGMT. Tak, Time to Pretend. Bardzo fajny. Pora udawać. Pora udawać, pora założyć maskę. Kurde, czasami tak jest w życiu, że trzeba założyć maskę, że you don't care. I to jest mega ciężkie dla mnie mm -hmm. momentami, żeby tak sobie udawać, że się nic nie dzieje. My I tak w radiu robimy. No, w sensie w radiu nas nie widzi, nie? I ta tam jakaś A, taka no, maska, to... No. Nie wiem, to no może zawsze jest jakaś taka fasada, szczególnie wtedy, kiedy zaczynamy mówić takim głosem. Do A, no, no właśnie mieliśmy głosy. zrobić challenge yy, mówienia całą audycję <coughs> w ten <coughs> sposób. A ja właśnie dzisiaj dostałam jakiegoś takiego ataku suchego kaszlu, bo mam niezidentyfikowaną alergię. Po raz pierwszy obudziłam się z takimi jakby... W, Zawężającym się gardłem dosłownie, że miałam takie, um, takie plamy czerwone i bardzo się przestraszyłam. What the Hell. I, I nie wiem o co chodzi, ale dostałam leki na alergię od mojej kochanej subokatorki. I już, już było ok, ale taki suchy kaszel mi pozostał do teraz. Więc, moi drodzy, obiecuję za tydzień, za tydzień przeprowadzę taki. Musisz się zmienić. Taki challenge, tak. yy, właśnie tutaj dla nas. E, tak i tak. teraz, e, zanim przejdziemy do takiej, może no, by powiedzieć, perełki, którą widzę, że teraz te są pod kursorem, e, to jeszcze sobie skoczymy szybko do Smoke City, bo to będzie troszkę bardziej, e, troszkę bardziej, myślę, nastrojowej trochę jeszcze nas podniesie na duchu, zanim już na samym samym końcu zapadniemy się pod ziemię. I Smoke City to jest w ogóle, no tak wspaniała muzyka no kurczę, ja nie mogę tego przeżyć, jakie to jest dobre. Jak pierwszy raz usłyszałam Underwater Love, to właśnie było to w liceum. I wtedy chyba wprowadzili blika, czy coś takiego w, w, w Polsce. I ja wysłałam mojemu znajomemu właśnie taki przelewik, E, kawka typu przelew i e, miałam takie coś, że w tytułach pisałam moim znajomym e, polecenia muzyczne i mu to jako, i, i to jest chyba moja pierwsza historyczna transakcja, e, blik. I kurde, nie wiem, fajne to jest, to było właśnie Underwater Love Smoke City, e, także bardzo śmieszna historia z tym. No, a my przychodzimy tutaj z e, coverem. Smoke City, ale tak szczerze między nami tutaj, gdybym mogła to bym wam dzisiaj puściła wersję live bo jest takie wspaniałe nagranie z jednego z koncertów Smoke City naprawdę bardzo dobrej jakości mmm, tylko no niestety nie jest pocięte i trwa tam te 50 minut niecałe i no, nie, nie, nie, nie chciało mi się, przepraszam was, ale gdybym mogła, to bym wam puściła ta, ta To po prostu wersja. może polecamy, żeby sobie samemu też obczaić. Tak, po polecam cały koncert sobie puścić, naprawdę, bo to jest, to jest świetna, to jest świetna muzyka. I to też na Wilnylu chyba było wydane, w ogóle ta wersja jakby koncertowa, co jest dość ciekawym wyborem. E, no, bo nie jest, jest jakieś genialna jakość, ale jest też złej. Nie no, musicie, musicie tego posłuchać, taka czarno-szara okładka jakbyście szukali, ale na, na pewno znajdziecie. No, no to co? No to wchodzimy teraz w te klimaty coverowe. A y, kogo to w ogóle jest cover? W sensie? No, kurczę, ja nie umiem. Czy, nie, czy to jest takie jakieś bardziej obskurna wiedza? To jest taka wiedza dla, dla, dla was, moi drodzy. Możecie nam mnie maila. Dobra. <głos> to my też się zastanawiamy nad tym. <głos> I co? Puszczamy. Aguas de Marco. Tak. Shokka bossa nova samba DJ please play bossa Nova Głos Demarco, czyli to są y, oczy Marcina? Coś takiego? Y Yoga Bossa. Yoga Bossa, no to jest w nawiasie tutaj napisane. Tak, no. i to było Smoke City i to było świetne. Bardzo, bardzo, bardzo kochamy Smoke City tutaj w tym domu. W sensie nie, nie wiem, czy ty to jest kocha, ale ja kocham Znaczy, ich. no ja lubię. Ja afirmuję to. No, no to. A ja dzisiaj przychodzę do was z takim małym segmentem. E segmentem e Czym zajmowałam się w tym tygodniu, oprócz y, studiowania na studiach? Wymyśliłam y, taki, taki słowniczek polski, y, czyli taki must have każdego twojego tekstu kuratorskiego. Y, tutaj brakuje kilku pozycji w tym spisie, który wam teraz przeczytam, dlatego że mi się zapomniał dopisać, a teraz już trochę mi wlecia z głowy. Ale no, jeśli jesteście w takim razie artystą z łapu, jesteście kuratorem, kuratorką, osobą kuratorską, nie wiem albo sobie robicie wystawę, albo po prostu jesteście śmieszni. To zachęcam Was do korzystania z takich słówek jak uwaga, postprawda, postpamięć, transhumanizm, zbiorowa świadomość, tożsamość, cyberkultura, fascynacja w obrębie czegoś, rzuca światło na nielinearna narracja, percepcja, sakrum, profanum, asynchroniczność, wieloprzestrzenność, performatywna, demitologizacja, koncepcja, ewolucja, autorstwa, ambientalna rzeczywistość, e, rzeczywistość synkretyczna, sieć, imersja, redefinicja, echo, ontologia. Pewnie wiele jeszcze by się znalazło. Jeszcze kilka tam sobie znalazłam, ale no. Więc tutaj mam dla was taki zbiór, jakby ktoś był e, bardziej zainteresowany, to zapraszam do kontaktu e, na DM-kach. No i to tak można kombinację układać jakby w, do, w dowolnej kolejności, jakby, działa, tak, jakby e, działa, to jest uniwersalne bardzo. E, e, losowe trzy słowa pomiędzy podmiot artystyczny i jest yes, yes, OK. Jest OK. Mm -hmm. Transhumanizacja podmiotu artystycznego w koncepcji postpamięciowej. Mamy to. To jest y, takie, no, o nas w ogóle. Tak. To jest właśnie o post-office, bo my jesteśmy post-ludźmi. No, tak. Tak. My mamy takie mega, mega duże garby, mm. tak jak były te takie <głosy> zdjęcia. <głosy> Ten dzwonnik zacertam. <głosy> ja czasami wysyłam Magdzie zdjęcia, jak się garbie i ona wtedy pisze, że jestem dzwonnikiem z <głosy> To, to jest mega śmieszne Ale nie obrażamy się tutaj, bo my się tutaj wszyscy kochamy. A... I garbimy się. No, ja się tak Proste boję. to jest mit. Tak, ja się tak boję, że będę miała takiego okropnego, strasznego garba. O, ja polecam sobie obejrzeć live'a takiego Billa Evansa, jak on gra u Ja mam wtedy garba 90 stopni. Ja polecam przyjście czasem do Sa Sarpa na DJ seta i tam jest taki DJ. Garnaty, DJ. Nie, szagieliśmy troszeczkę pałe i plecy. No, plecy wygięte 90 stopni. No dobra, moi drodzy, a teraz przechodzimy już do smutnych <laughs> moment, momentów w życiu e, i do smutnej muzyki, e, a to wraz z coverem e, Poznańskiego artysty Krakowskiego. Krakowsko-Poznańskiego? Krakowsko-Poznańskiego. Czy wiedzieliście, że istnieje ukryty tunel pomiędzy Krakowem no a Poznaniem? No właśnie. Jest nim Kacper I... Waw, a.k.a. Kroniki Bilarda? E, tak. I on przychodzi do nas dzisiaj z coverem Mysłowic filmowej Miłości. miłości. Polecam też zobaczyć sobie na YouTubie teledysk do tego coveru. No, no. to opuszczamy. Nie zrozumieście żadnych słów, my także. Żartuję. To był Kacper Waw, a.k.a. Kroniki Billarda e, z coverem Mysłowic, Filmowa Miłość. Tak jest. No fajna. Tak Piękna jak, piosenka. E, tak jak I zupełnie e, inne jakieś tutaj podejście do niej niż w oryginale. No i tak jak ty to mówił, zachęcamy bardzo serdecznie do zobaczenia sobie e, teledysku. No. No, a teraz y, się cofniemy do lat 90., a właściwie to do 80. do 89 roku i posłuchamy sobie wersji live coveru mm, Cortez the Killer, piosenki Cortez the Killer w wykonaniu Slint, zespołu Slint i to jest piosenka w oryginale napisana przez Nila Yanga. i kurczę, no to jest naprawdę fajne, to jest to mi się kojarzy tak właśnie z liceum, taki letniaczek. A dzisiaj zobaczyłam naklejkę zespołu, ktoś tam nazywał, nie wiem, Ciepłe Lato, czy coś takiego, nie wiem, nawet nie znam tego zespołu, ale zobaczyłem tylko naklejkę na mieście. Nie, Czas Letni, Czas Letni. I sobie pomyślałam, że kurde, ale to by było mocne, żeby założyć coś zespół, który by się nazywał właśnie czas letni albo czas zimowy, coś takiego, i by wypuszczać tylko jakby rzeczy w, w, na lato co roku i być takim znanym, tak jak ta chemikę, jakby przez długi czas był znany, że on właśnie jakoś tak dropował płytę jakoś tam na wakacje. Na wakacje, nie? To no, coś takiego, tylko że jakby taki zespół z takim, nie wiem, stuletnim stażem to było mega złe. Albo na przykład być takim zespołem jak Slint, i wydać dwie płyty i się rozpaść? No, ale to, to jest usually like A, that for most bands. No. No. Można tak powiedzieć. No, kurde. No, ja bym tak powiedziała tak szczerze. Jak, szczególnie w e, takiej selekcji, jak to, jaką tutaj prowadzimy, to praktycznie co. Co, co, co drugi zespół jest takim, e, taką porażką? No, taką porażką życiową, ale chyba o to chodzi w życiu, żeby. No, o to chodzi w muzie. Adaptować. Żeby być tak właśnie. Na pół gwizdka. No. No. No. Dobra, to posłuchajmy sobie Corteza de Killera Um we're from Louisville. Okay, I right, this is our last song. We're from Louisville and we thought you need to hear this. <sighs> Let's have a big hand for Swift, not Swift, but Swift. But if you want to know all that, it's okay. Stick around for the clams from Minneapolis. właśnie, stick around for the system. Florida. Florida. Hey. Ja bym chciał mieszkać na Florydzie w ogóle. Ja bym bardzo nie chciała w ogóle, zostawcie mnie w spokoju. Mega zostać. byś nie chciała mieszkać w Stanach Zjednoczonych? Tak, zostawcie mnie No, nie dziwię się. Ale ja bym chciał na przykład e, właśnie takie na przykład jakieś aligatory, chicken, chicken mu dać, że co chodzi. E, jest taki filmik, znasz to? Że jest taki Polak e, z Polonii na Florydzie i mówi, I'm gonna give him a chicken. Nie. No. Dobra, a może to znam, ale nie wiem. Ja i nie wiem dzisiaj nic. Wiem, że nic nie wiem. Kiedy się kurczę, miałam takiego znajomego w liceum. No, I on był taki bardzo, bardzo śmieszny, chyba najśmieszniejsza osoba, jaka chodziła po tej ziemi. W sensie on żyje. Mam nadzieję, że ma się dobrze, ale jakoś tak nie utrzymujemy już kontaktu. No ale. Strasznie świetny człowiek i on mi powiedział, że on jak miał trzy lata, to po sobie pomyślał, wiem, że nic nie wiem. I potem się dowiedział, że jest taka sentencja i to było takie śmieszne <głos> dla mnie. Albo powiedział mi, że on wymyślił sobie jednorożce, jak był dzieckiem i przekazał, że to istnieje. I to było takie świetne. Świetny koleś. Bo nie dało mu się przetłumaczyć, że ej stary, to chyba tak nie było. I to... to... To było takie fajne i on żył w takiej swojej rzeczywistości, świetnej, takiej usłanej różami trochę, a trochę nie. Nie wiem, ale bardzo, bardzo czasami mam taką właśnie. No to również, właśnie ta rzeczywistość usłana różami to ma takie dwa oblicza. No właśnie, właśnie, no. że kolce i, i płatki, dokładnie. O to no, płatki sianoniowe. Płatki z Dobra, ja mam propozycję. Tak. Że na przykład teraz puścimy sobie Just Like Heaven Dinosaur Jr., a potem puścimy Mega Banger na sam koniec, który trwa 10 minut. Żeby tak się nam zgrało, to ładnie czasowo. Tak, zróbmy to teraz właśnie. Więc Just Like Heaven, The Cure Cover. Oj, sorry, dobra. Zaraz słuchamy, naprawdę super jest. No i to nie była pomyłka, tylko ten utwór się tak ucina dziwnie w oryginale. No i ja mam taką teorię, bo on jest ogólnie na końcu albumu y, Dinozaura Juniora y, i mam taką teorię, że im się nie zmieściło miejsce już na winyla i jakby upchali tak do końca i ucięli ten utwór. No, patrząc na to, jak w ogóle ten album jest zmiksowany, to szczerze nic by mnie nie zdziwiło. Że tak słabo? Czy tak, <śmiech> no, <śmiech> tak a, no kurde, nie wiem, w sensie jakby dla mnie... Jakby to ma jest... swój urok, w sensie to jest, no. to jest estetyka, ale chodzi ty, że no nie zdziwiłoby mnie no, to. W sensie jest, jest dziwnie Ale on jest tak dziwnie zrobiony, ale jakby jak, jak usłyszałem pierwszy raz, to sobie pomyślałem, że to jest mega świeżek na lata 80. No. Że to jest w ogóle takie współczesne podejście jakieś do, do miksu i do produkcji muzycznej. No to prawda, ale może sobie porozmawiamy o tym przy innej okazji, chociaż już myślę, że na pewno padło to yy, na jednej z naszych audycji. Mm -hmm. My po prostu się tak zapętlamy. Moi drodzy, niestety nadszedł koniec naszego czasu antonowego i nasz, waszego czasu z post-office. Zostało ostatnie 10 minut, a tak jak obiecaliśmy, ostatnie 10 minut będzie na coś super wspaniałego. Tak, to jest yy, Boris, Sometimes, Czyli piosenka, która w oryginale jest zrobiona przez My Brother i Valentine. I tutaj jest totalnie w innej, w innym klimacie takim sludge'owym. No niesamowite naprawdę nagranie. Polecam. Polecamy im i my teraz żegnamy. już się żegnamy. Jak zawsze przy mikrofonach Tytus Walterowicz oraz Magda Bong. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć.